Czwarty od wiersza 25. Przeczytam. Czwarty rozdział listu Efezem od pierwsza 25. Przed to, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźni swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugiej. Nie majcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu, to kradnie, kraść przestanie, a niech raczej żnudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miało z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzewoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy Go słuchają. A nie rozbudzajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gory, i zaparczywość, i gniew i krzyk i złożyczenie niech będą usunięte spośród Was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich przejmi, Serdecznie, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i Wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane. I chodźcie w miłości, jak Chrystus umiłował Was i siebie samego wydał za nas, jako dar i ofiarę Bogu ku Chcielibyśmy do na początek przypomnieć wszystkim tym, którzy mają na serce coś tutaj przedłożyć, jakieś myśli, aby rozważać, aby się trzymać tekstu, który żeśmy przeczytali, aby wypowiadać się zwięźle i krótko, aby nie przeciągać swoich wypowiedzi. Chciałbym może krótko opowiedzieć, że rozważamy czwarty rozdział tego listu, który zawiera wiele praktycznych wskazówek i napomnie od pierwszego wiersza tego rozdziału aż do rozdziału szóstego, wiersz dziewiąty, mamy właśnie wiele praktycznych wskazówek i pouczeń dla wierzących. Wierzących w Efezie, którzy jak żebyśmy powtarzali, rzeczywiście żyli na wysokim duchowym poziomie, można tak to była ująć. Jednak słyszą y, tego rodzaju napomnienia i wskazówki. Te praktyczne wskazówki odnoszą się do naszego życia. Po pierwsze w zgromadzeniu. Słowo Boże mówi nam o tym, jak mamy postępować, jak mamy chodzić. Właściwie możemy powiedzieć, jak mamy żyć. Tak możemy rozumieć, jak należy rozumieć to słowo. I te wiersze od pierwszego do 16 mówią o tym, w jaki sposób mamy żyć, w jaki sposób mamy postępować pośród dzieci Bożych, kiedy jesteśmy razem, kiedy idziemy jako zbór, jako zbory. A jest w następnej części tego rozdziału czytamy o pouczeniach, które dotyczą naszego świadectwa na zewnątrz, świadectwa w naszym Panu. pierwszego od 17. właśnie w tym kierunku idą, abyśmy pamiętali o tym, że mamy postępować w ten sposób, aby składać dobre świadectwo o Panu Jezusie. Piąty rozdział 22 wiersza, jeśli mogę jedno, dwa zdania odpowiedzieć troszeczkę w przód. Mówią nam o tym, jak mamy żyć, jak mamy postępować pośród najbliższych, pośród naszych rodzin, rodzinach naszych, pośród naszych krewnych. Natomiast wiersz pierwszy 5 rozdziału mówi nam takie piękne słowa. Bądźcie naśladowcami Boga, jako dzieci unijomowane. Więc możemy widzieć tutaj, w tym fragmencie od pierwszego wiersza, to uczenia, jak mamy chodzić, jak mamy żyć, jak mamy postępować jako dzieci Boga. Ten wiersz, który już przeczytamy, 25, mówi nam o tym, że mamy odrzucić kłamstwo i mówić prawdę. Ważne Słowo Boże poucza nas, abyśmy to, co jest kłamstwem, to, co jest niezgodne z prawdą, odrzucali w naszym życiu, abyśmy przyjęli to i mówili to, co jest prawdą. Słowo Boże zwraca się do każdego z nas w tym wierszu. Ciekawe jest, że tutaj czytamy bo jesteśmy członkami jedni drugich. W poprzednich wierszach czytaliśmy o ze wleczeniem starego człowieka, przy obleczeniu nowego człowieka. A więc możemy powiedzieć, że bazą, podstawą naszego dobrego postępowania właśnie jest to, że żyjemy teraz jako nowi ludzie, zrodzeni z Boga. Natomiast koniec 25. wiersza mówi nam, zwraca nam uwagę na to, że jesteśmy członkami jedni drugich. Rozumiemy też wszyscy tę myśl. Pan Jezus jest głową, my jesteśmy członkami Jego ciała i jako członki tego ciała powinniśmy pamiętać, aby nie czynić krzywdę, aby nie mówić w tym konkretnym przypadku kłamstwa jeden przed drugim. Jeśli mówimy o, czytamy na przykład list do Koryntian, pierwszy, 12 rozdział, to tam właśnie wyraźnie czytamy, w jaki sposób jeden członek zabołuje się w stosunku do drugiego członka. Chciałbym może jeszcze jedną, przepraszam, praktyczną uwagę powiedzieć, żebyśmy go musieli... nas z Chrystusem, zarówno z Bogiem, jak w, w jedno ciało. Tajemnica jedności żółtych i w trzecim rozdziale. Tajemnica Chrystusa w połączeniu z Chrystusem. I czwarty rozdział właśnie, jak słyszeliśmy piąty i szósty generalnie do dziewiątego pierwsza szóstego rozdziału, ponieważ później w końcówce tego listu w rozdziale szóstym mamy warkę prawdziwą chrześcijańską warkę. Tym, jak tam będziemy się kiedyś zajmować. Natomiast czwarty właśnie rozdział pokazuje tą praktyczną drogę chrześcijańską. I pierwsze, te 17, pierwsze, jak 16, nie chcę tego powtarzać co prawda, tak ale tylko wskazać na wyraz prawdziwej chrześcijańskiej społeczności, który jest zawarty w tych 16 pierwszych wierszach. Nie ma prak tej większej społeczności niż jedność ciała, którą zostaliśmy włączeni albo złączeni wszyscy razem. Nie tylko w tej sali, ale wszyscy wierzący, jakiejkolwiek, jak, gdziekolwiek teraz żyją na ziemi. To jest wyraz, naj, największy wyraz, najbliższy wyraz chrześcijańskiej społeczności, to jest jedność ciała te, które podpryską ze głową i w swojej trosce jako głowa, Dał właśnie dalej zgromadzenie, które, którymi są osoby w tym czwartym rozdziale, Apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze i nauczyciele. Osoby są tymi darami dla budowania ciała i dla posługiwania świąt. Abyśmy wzrastali w głowę Chrystusa i odzwierciedali Jego jako naczynia, jako te członki właśnie ciała, które są złączone i rozerwalne z Nim, ale budujemy jedni drugich poprzez działanie właśnie płynące z głowy, przez garę i przez jedność ducha. Ten czwarty rozdział właściwie możemy widzieć zatytułowany, ten pierwszy fragment do 16 wiersza, rozdział, wiersz czwarty już wam to pokazuje, tego rozdziału, czwarty wiersz czwartego rozdziału. Jedno ciało jeden duch. Do tego nawiązuje jedno ciało i jeden duch. Jak też powołanie jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. I piąty wiersz właśnie jest tytułem fragmentu, w który, którym się znajdujemy, od 17 wiersza. Czyli jeden pan, jedna wiara, jeden przez. To jest tytuł tego fragmentu od 17 wiersza do piątego rozdziału 21 wiersza. Tym, w tym fragmencie właśnie się znajdujemy, ale zanim te wiersze. Będziemy dalej od 25 rozważać. Jest bardzo ważne, żebyśmy widzieli, że od 17 wiersz do 24 jest pokazane zdjęcie zerleczenie leczenie starego człowieka i przy obleczeniu ubranie, przy odzianie nowego człowieka. To, co będziemy rozważać, moim dotyczy stanowiska nowego człowieka. To właśnie, jak radniki wcześniej, dotyczy naszego wyznania, połączenia z Panem okolicznościach naszego życia, ale przechodzimy przez nie jako nowy człowiek, jako nowi ludzie, którzy w tej chwili są w Chrystusie przeniesieni, złączeni z Nim, w których On działa, kształtując cechy nowego człowieka, te, które On miał na ziemi tutaj będąc. I dlatego idziemy w całkiem innym w tej chwili usposobieniu, życiu, charakterze życia, postępowaniu, jako ci, którzy należą do Chrystusa, którzy są nowymi ludźmi. Dlatego też te wiersze 25 wprowadzają nas praktyczne zastosowanie właśnie życia jako wyznawców, prawdziwych wyznawców. My jesteśmy również wyznawcami, tylko prawdziwymi. Mogą nas otaczać wyznawcy nieprawdziwi, wszyscy opowiadający się co najmniej zewnętrznie za Chrystusa którzy przyznają się do wiary chrześcijańskiej, jako jednej wiary, przeciwieństwie do żydowskiej, czy i również którzy dali wyraz przez chrzest, że przyznali się do Chrystusa. Dlatego też chcieliby widzieć tę myśl właśnie jako praktyczne życie nowego człowieka. czytamy ten urywek, który dzisiaj jest przed nami, to zauważamy każdy, który szczerze go czyta i sobie uświadamia każdy pojedynczy aspekt tutaj przedstawiony, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie go 100% wykonać. To są bezpośrednio do nas mówiące do życia codziennego nawiązujące cechy. Dlaczego nie? z tego powodu, że człowiek, który naturalnie się rodzi, dzisiaj rodzi się ze swoją starą, grzeszną naturą i nie ma siły, żeby czynić to, co Bóg od nas chce. Dlatego Marcin słusznie tutaj zwrócił uwagę na to, że warunkiem do tego, żeby w ogóle spełniać to, co tu jest napisane, jest zupełnie nowy człowiek. To, co Słowo Boże mówi, narodzenie się na nowo. Gdy człowiek, który nie zna Pana Jezusa, wyznaje swoje grzechy, może rodzić się na nowo. To nie jest żadna abstrakcyjna zjawa duchowa, tylko duchowa rzeczywistość, którą Bóg dokonuje w sercu człowieka, który szczerze się do Niego zwraca. I dlatego ten urywek, który tutaj rozważamy, poprzedzany jest przez wiersze, które zostały rozważane zeszłym razem. Mianowicie, czytamy w 22 wierszku, zwle... zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem. To jest dokładnie to, co doświadczyliśmy i wzywani jesteśmy, żeby czynić w praktyczny sposób dzisiaj. I tylko, z... jeśli ten warunek jest spełniony, też i Ty będziesz w ogóle w stanie nie kłamać, mówić prawdę, Czynić więcej dobrego niż to, co prawo od Ciebie wymaga, itd. Więc z jednej strony przypomina nam to, co zeszłym razem zostało rozważane, a z drugiej strony wprowadza nas to w ten dzisiejszy rybek. Czy to odrzucić, czy kłamstwo? Co jest kłamstwem? Kłamstwo jest nie mówienie rzeczy zgodne z prawdą. Kiedy zazwyczaj człowiek wypowiada kłamstwo? Wypowiada się kłamstwo przeważnie w sytuacji, kiedy spodziewamy się konsekwencji negatywnych z wypowiadania prawdy. Chcemy tym konsekwencjom ujść i wypowiadamy nieprawdę. Słowo Boże nam mówi odrzuciw, odrzuciw, czy kłamstwo w prawdę. Kłamstwo, tak jak też przysłowie mówi, nie wiem czy w Polsce tak jest, ale przynajmniej w innych krajach tak się mówi, ma krótkie nogi. To znaczy, że ono nas chroni przez jakiś czas, ale gdy wyjdzie na jaw, powoduje jeszcze większe konsekwencje. Mówcie prawdę. Tutaj nie chodzi o prawdę w sensie tą prawdę naukową, tylko tutaj chodzi o prawdę w sensie wypowiadania tego, co jest słuszne z rzeczywistością. Natomiast chciałem też zwrócić uwagę na to, że kłamstwo nie jest tylko niewypowiadanie rzeczy zgodne z prawdą, ale kłamstwo to jest również zgrywanie teatru. Być innym w zgromadzeniu niż w tygodniu. Tutaj słowo, że mówi, mówcie prawdy, prawdę każdy z bliźni. Tutaj mówię, już zwraca uwagę na to, że tutaj mamy prawdy przedstawione dotyczące nas wszystkich. To jest słowo o wy, my, więc przede wszystkim dotyczy nas to wzajemnie, jako zgromadzenie. my wobec siebie. Mówcie prawdę, żyjcie w prawdzie, nie zgrywajcie czegoś innego, czego jest prawdą i zgodne z rzeczywistością. Można byłoby powiedzieć, ok, w takim razie będę szczerze pokazywał moją ciemność, ale słowo że też i od tego nas e, przez, prze, też przed tym nas przestrzega. Nie chodzi o to, żeby szczerze teraz pokazywać ciemność, w której żyjemy, tylko żyć w światłości i w niej w prawdzie. tego jeszcze ponieważ e, fragment ten został zatytułowany Przykazania na co dzień. E, istnieje takie niebezpieczeństwo, że będziemy teraz rozważać te przykazania po kolei, to stworzymy sobie taki zakon, ale oczywiście wiemy, że tak nie jest, że ten fragment został umieszczony Pierwsze y, wcześniej mieliśmy trzy rozdziały, które mówiły nam o naszej pozycji jak i, jako ludzi bieżących. Teraz przechodzimy do praktyki, do życia, jakie są konsekwencje tego w naszym życiu. Zastanawiają się nad tym, jaki przykład można poddawę, tutaj podać, żeby to, żeby to uczynić wargem, żeby, żeby można to łatwiej zrozumieć. czyli przyszedł mi na myśl taki przykład, kiedy. Idziemy do salonu, żeby kupić auto, bierzemy, bierzemy katalog, bierzemy opis tego auta i mamy tam rocznik, mamy moc silnika, mamy napęd, napęd tak i tak na dalej. Mamy opis tego auta, charakterystykę, jak to auto zostało stworzone. To mamy pierwsze trzy rozdziały listu do, do Efezja. W jakiej pozycji jesteśmy, jak stworzeni zostaliśmy i teraz nie poprzestajemy na tym katalogu, siadamy do tego auta, jeżeli chcemy go kupić, próbujemy. Czy to auto rzeczywiście w praktyce ma takie, ma takie takie parametry? Bo by by, gdyby nagle okazało się, że opisane było inaczej, to, to auto zupełnie inaczej jeździ, ma inną moc, ma inną charakterystykę. Myślę, że dokładnie, tak pracowo mówiąc, o tym tutaj mamy. Czyli te Przekazanie, jak to tutaj zostało nazwane w tym nagłówku, to jest pokazanie w życiu, potwierdzenie tego, co stało się naszym udziałem. Dwa, dwa fragmenty do tego, może to ostatnie, w ostatnim roku było czytane, nie pamiętam. W drugim liście Piotra w pierwszym rozdziale czytamy coś takiego.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 abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I właśnie dlatego się wszelkich starań i uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą, notą, Poznania. Czyli dwa aspekty. Z Bożego punktu widzenia, zwróćmy uwagę, co jest w czwartym wierszu napisane, My staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Nie musieliśmy nic tutaj robić, bo po prostu uwierzyliśmy i staliśmy się uczestnikami. Nie dzięki naszym uczynkom. Czyli te przykazania nie są walczeniem o porę, czy wypełnianie przykazań. Nie e, jest walczeniem o przychylność Boga. Staliśmy się uczestnikami. Boskiej natury. To jest fakt, po pierwsze. A potem w piątym wierszu, popatrzcie, właśnie dlatego, czyli to jest konsekwencja, uczcie wszelkich starań i uzupełniajcie Waszą wiarę cnotą. Starania, czyli nasze wysiłki teraz, stosownie do naszego powołania, stosownie do naszej pozycji, chcemy uzupełniać naszą wiarę. Mamy wiarę, uzupełniamy to cnotą. Czyli te wszystkie charakterystyki, te wszystkie przykazania, czy jakby to nazwać, są cnotą ludzi bieżących. Uzupełniam, to jest nasz wysiłek teraz, jako ludzi bieżących. Ale najpierw mamy powołanie. Jeszcze jeden wiersz z pierwszego instytu Piąty rozdział, trzeci wiersz. Na tym bowiem polega, polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Popatrzcie, jeszcze jeden aspekt jest. Jest element miłości w tym wszystkim. Ponieważ kochamy Boga, to wypełniamy Jego przykaza. I mało tego. To nie jest nasz wysiłek, nasz, y, nasze wysiłki i straszny trud, ale przykazania Jego nie są nam uciążliwe. Myślę, że te dwa elementy takie ogólne, może, dają nam pogląd odnośnie a no, może lepsze zrozumienie tego, w którym miejscu w naszym życiu chrześcijańskim to wypełnianie przykazań jest chciałbym przeczytać jeden wiersz. I rzekł Piotr do Ananiasza, do Ananiasza. Ananiaszu, Ananiaszu czym to omotrał szatan serce twoje, że pokonałeś Ducha Świętego. Kiedy kiedy widzimy tutaj w tym 25 wierszu jest napisane, odrzuciwszy kłamstwo. Tam przeczytaliśmy, że podszedł do Ananiasza szatan. A więc mamy tutaj związek kłamstwa z szatanem. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy wiedzieli, że my jako nowo narodzone dzieci Boże, te, które są obleczone w tą nową naturę. Powinniśmy też zdawać sobie z tego sprawę, że możemy być użyci również przez szatana i doprowadzeni do kłamstwa. Dlatego te wiersze rozpoczynają się pewnymi przestrogami, które mogą wkroczyć w nasze życie. Dlatego bądźmy czujni i też przyjmijmy to słowo do serca i naprawdę zwróćmy na to uwagę, że to od naszej czujności i pielgrzymowaniu w obecności Pana będziemy uchronieni od tego, aby być też uchronieni od Państwa. Ten właśnie analiz, powiązany ze swoją starą naturą, ze swoimi pewnymi dążnościami do różnych zysków, może jeszcze, czy też szukania swoich własnych małych, po prostu skłamał. Ale to szatan miał dostęp do jego serca i to on wykonał to dzieło kłamstwa. Dlatego i dla nas jest tu dzisiaj powiedziane o tym, abyśmy byli ostrożni jest od razu do tej sprawy powiedziana dla nas druga rzecz, dla naszej ochrony, żebyśmy zawsze mówili prawdę. To jest grunt, który łączy ludzi w świecie, ale przecież my jesteśmy z dziećmi żyjemy. My jesteśmy tymi, którzy kochają Pana Jezusa. Którzy stoją w obecności Jego, którzy pragną podążać Jego drogą, a więc naśladować tego męża, w którym była jedynie prawda. Pan Jezus powiedział: Ja jestem prawda. To jest myśl, która pokazuje nam wyraźnie, że prawdziwa prawda jest w Chrystusie i to powinno też zachęcać nas, abyśmy dalej powołali w naszej Pierwszyce, czyniąc to, co jest Jemu Wracają, rozumieją się na są jak gdyby zdziwione faktem, że nagle po tym zrodzeniu, gdzie się wydaje, że otrzymują życie z Boga, jeszcze wewnątrz siebie zauważają właśnie to, że jest coś, co ich skłania do tego, żeby czynili źle. I Paweł to właśnie wyjaśnia tutaj, że tu jest ten stary człowiek, stary, nowy człowiek, o którym musimy mieć świadomość, że on ciągle jest obecny, człowiek u nas żyje, dopóki tu jesteśmy w tej. Kiedy czytamy te wiersze, które teraz są przed nami, to możemy być w pewnym stopniu, patrząc z innej strony na to, zaszokowane. Bo przecież słowo tu jest skierowane do ludzi wierzących, a Paweł mówi, odrzućcie kłamstwa. Mówi nie kradnijcie. Jak to człowiek wierzący tak? Człowiek wierzący mówi nieprawdę, a jednak tak jest. A jednak to się może zdarzyć. To co robotzył mówi, trzeba przeczytać tylko z Ewangelii Jana, skąd się bierze te źródło, sam to źródło, za Pan Jezus jeśli ma, że sama płaska. jest za? Ósmy rozdział. Ósmy rozdział, 44 wiersz. Może cały. Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według gorączkowości ojca naszego. On był mężem wójcą na początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawa. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem płaska. A więc jeśli kłamiemy, to ulewiamy właśnie wpływujemy, bo on jest ojcem kłamstwa. Myślę, że to jest rzecz, która powinna nas mocno mobilizować do tego, żeby właśnie mówić prawdę, żeby żyć w prawdzie i mówić prawdę. I kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest końcówka tego wiersza, bo jesteśmy członkami jednym i Myślę, że byłoby wielce nierozsądne, gdyby, ponieważ jest to podane przykład ciała, gdyby nasze ciało nawzajem się kłamowało trudno sobie to na to wyobrazić, ale gdyby oko powiedziało do drodze, gdybym chciał iść do wyjścia, a oko by mi powiedziało to skręć teraz w lewo, no to, to katastrofa, jest to nielogiczne, jest to nienormalne. A więc w takim samym sensie Paweł tutaj mówi, jest nienormalne, jeśli wy nas się to nie Jeśli mówicie nieprawdę, jeśli żyjecie w jakiś sposób niezgodnie z prawem, to ja przecież powinna w nas być. więc myślę, że wszystkie te rzeczy, te złe rzeczy, tego opisywane, powinny nas y, stawiać, właśnie w tym świetle, tak jak Piotr mówił, żeby czynić to z miłości do Pana, że to jest coś zupełnie przeciwnego naszemu Panu, coś wstępnego do naszego Pana, coś, co jest na drugim w ogóle wieku nie, powinno być miejsca w naszym życiu, ale tak jak Paweł pokazuje, powinniśmy my musimy to odrzucać. to nie jest coś, co dzieje się z automatu, to nie jest coś, co Stanie się raz, mamy tę pozycję, o którą żeśmy słyszeli, i to nie jest nasza zasługa, ale cała ta reszta teraz powinna wynikać z tego, że my dbamy o na nasze życie, staramy się, aby to nasze życie było takie, jak się naszemu panu podoba. To jest myślę, cel, który powinien przyświęcać nas. Jak słyszymy tutaj pewną cechę człowieka wierzącego, odkupionego. I można by było się w wysilać nad tym, żeby to wszystko wykonać. I jestem pewny, że żaden tego nie wykonał. Dlatego, że jeżeli my sobie nie usłysłowimy jednej rzeczy, która jest nawet w tym ścianie napisana, w to wiersza ma że w 24 wierszu druga część mówi, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, świętości i prawdy. Czyli jeżeli my sobie nie usłysłowimy, że my jako nowo zrodzeni jesteśmy stworzeni według Boga, już to nie Bóg nas odnowił. Nie myśmy się odnowili. Nie my to, że przyszliśmy do Pana i myśmy się odnowili. To On nam dał siłę i my mamy czerpać z, z tej siły. I to musimy sobie wysłonić. Drugie i odnow, w dwudziesty trzeci wiersz, odnowie, odmówcie się w, w duchu umysłu waszego. Czyli musimy zmienić całkowicie mentalność swoją. Jeżeli jesteśmy tą i to, co już było przed chwilą podkreślone, że bo jesteśmy członkami jedni drugich. Co to znaczy członkami? Tylko no, już w jednym Możemy być członkami społeczności, jak i każdy chodzić według, jak, jak mu się podoba. Ale tu jest napisane, jesteśmy członkami jedni drugich. To jest specyficzna wiek. To jest coś, co nas łączy, co... Ja się czuję tak, jak można powiedzieć, patrząc na brata, tak jak po prostu brat, muszę odczuwać jego po prostu coś. I wtedy, jeżeli to, co my uzmysłowimy, to nie będzie przeszkody, abyśmy odrzucili błamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo w liście do Tesalonicza Paweł mówi coś jeszcze, jakby rozszerza, w czwartym rozdziale, szósty wiersz, mówi tak, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata. Czyli widzimy, że łamostwo to jest nie tylko, że coś okładzimy, ale oszukiwanie w każdym bądź razie wszystko to, co to, to co jest, które się jakby sprzeciwia, albo mówienie przeciwko drugiemu prawu, albo niemu omawianiem, to jest wszystko państwo. To jest mówienie nieprawdy o czymś, co po prostu jest zgodne z może Bożym, ze Słowem Bożym nie z naszymi myślami, bo z naszymi myślami pewne rzeczy mogą być zgodne, nawet jak po prostu mówimy to, co o, o kłamstwo, bo nasze myśli mogą się pogodzić z tym, no, może to być zgodne, bo my inaczej myślimy, ale my nasze myśli musimy wyrażać wobec drugiego brata zgodnie ze złotem młodziemu. I to jest kłamstwo. Czytamy o tym, żeby mówić prawdę, to musielibyśmy się zastanowić przede wszystkim, skąd ta prawda w nas ma być, jak ona i skąd mamy nią dysponować, żeby mówić prawdę względem drugiego naszego brata czy siostry. Kiedy przypomnimy sobie rozmowę pana Jezusa z Piłatem, to tam mają takie, takie słowa na temat prawdy gdzie Pan Jezus mówi, że On przyszedł, to jest Ewangelii na 18 rozdział 37 wiersza. Tam podają takie słowa, że Pan Jezus mówi, że przyszedł, aby dać świadectwo pra prawdzie. I wtedy Piłat reaguje na te słowa. Piłat reaguje w sposób taki, pyta, co to jest prawda? Zadaje bardzo kluczowe pytanie, które my też powinniśmy zadawać. Co to jest tylko teraz nie powinniśmy dalej Piłata naśladować w tym jego zachowaniu. Bo następna czynność, jaką Piłat wykonał po zadaniu tego pytania, jest taka. A to, że czy wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja żadnych nie Tak naprawdę kompletnie nie był zainteresowany tym, żeby stwierdzić, co to jest prawda. Słowo Boże mówi nam, że prawdą jest Pan Jezus, tak jak słyszeliśmy, że Słowo Boże jest prawdą, to jest 17. rozdział rodziela Miriana i pierwszy liście Jana jeszcze czytamy że Duch jest prawdą. To jest coś, co powinno być w naszym zainteresowaniu. Tym powinniśmy się zajmować, żeby później e, mówić prawdę, e, z, jak już czytamy, z bliźni swoich. I teraz jest jeszcze jedna ciekawa rzecz. Apostoł Paweł w liście do Korympian wiąże prawdę z miłością. Przeczytajmy z 13. rozdziału pierwszego listu do Korympia, to jest ten fragment, gdzie wiele cech miłości jest wymienionych, ale między innymi jest tutaj e, szósty wiersz. Mowa jest o miłości, że miłość nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawem. To jest ciekawe. Miłość, przeciwstawienie tutaj jest. Z niesprawiedliwości się nie raduje, ale się raduje z prawem. Często jest tak, że prawda którą wyrażamy ona nie jest łatwa i ona nie jest dla nas atrakcyjna. Często nas dotyka i powoduje, że musimy skorygować swoje postępowanie. Jeżeli ktoś mówi nam prawdę to bardzo często budzi to w nas reakcję takiego sprzeciwu, obronną, ponieważ to co słyszymy nie zgadza się z naszym poglądem i z naszym oczekiwaniem, nie to chcielibyśmy usłyszeć. Ale jeżeli kochamy Pana Jezusa, jeżeli kochamy współwierzących, to wtedy radujemy się z prawem, nawet wtedy, jeżeli ona nie jest dla nas może przyjemna w danej chwili, ale jednak to jest prawda. Jednak to jest coś, co powinniśmy przyjąć i co powinno ewentualnie nasze życie w jakiś sposób skorygować, ewentualnie nasze życie poprawić, ale tylko jednym celem, żebyśmy byli bliżej wzorca naszego Pana. Tego, który nam zostawił przykład, jak można wprawdzie postępować przez całe życie. On nam to pokazał realnie, praktycznie, codziennie przez kilka lat, żyjąc na ziemi między ludźmi, głosząc im wolę Bożą, tak naprawdę głosząc im prawdę, on dał świadectwo o prawdzie. Chcielibyśmy też popatrzeć na to właśnie z tej strony, że prawda e, to jest coś, co jest e, jakby daje powód do radości. Słuchanie prawdy daje dla nas powód do radości pod warunkiem, że cechuje nas miłość. Ta miłość, o której mówi apostoł Paweł II. Cześć,